Rozdział 49. Lamanici wkroczywszy do kraju Nefitów nie są w stanie zająć umocnionych miast Amonichach i Noe. Amalikiarz przeklina Boga i przysięga, że będzie pił krew Moroniego. Helaman i jego bracia kontynuują głoszenie słowa, wzmacniając kościół. I dziesiątego dnia, 11 miesiąca, dziewiętnastego roku zauważono armię Lamanitów zbliżające się do Amonichach. Miasto to zostało odbudowane i Moroni rozstawił wojsko przy granicy miasta I usypali wały, aby zabezpieczyć się od strzału i kamieni lamanitów, albowiem walczyli na kamienie i na strzały I powiedziałem, że miasto Amonichach zostało odbudowane Oto zostało częściowo odbudowane po zniszczeniu przez lamanitów podczas ich poprzedniego napadu, gdy ukarana została niegodziwość mieszkańców Amonichach i Lamanici przypuszczali, że i tym razem miasto to stanie się dla nich łatwym łupem. Jak wielkie było ich rozczarowanie, gdy zobaczyli, że Nefici otoczyli się wałem z ziemi tak wysokim, że Lamanici nie mogli dosięgnąć ich swymi kamieniami ani strzałami, ani też nie mogli na nich napaść, chyba że sforsowaliby bramę miasta. I dowódcy Lamanitów byli zaskoczeni mądrością Nefitów w przygotowaniu umocnień. Albowiem przypuszczali, że mając tak liczne wojsko Będą mogli napaść jak przedtem I co więcej, tym razem przygotowali się Mając tarcze, hełmy, pancerze, okrycia ze skór i grube odzienia I będąc tak przygotowani, przypuszczali Że z łatwością pokonają i wezmą w niewolę swych braci Albo, że będą mogli ich dowoli zabijać i masakrować Ale ku ich wielkiemu zdumieniu Nefici przygotowali się na ich przyjście w sposób dotychczas nieznany potomkom Lechiego, gdyż przygotowali się na przyjście Lamanitów i do walki z nimi według instrukcji Moroniego. I stało się, że Lamanici, a raczej Amalikiasici, byli niezmiernie zdumieni ich przygotowaniem do wojny. I jeśli król Amalikiasz przyszedłby z kraju Nefi na czele swojej armii, może nakłoniłby Lamanitów do ataku na Nefitów w mieście Amonichach, gdyż nie liczył się z życiem swych poddanych. Ale Amalikiarz nie przyszedł ze swoją armią, a jego dowódcy nie odważyli się zaatakować Nefitów w mieście Amonichach, widząc, że Moroni zmienił znacznie obronę Nefitów i będąc zaskoczeni tym, że nie mogli ich dosięgnąć. Zwinęli więc swój obóz i wycofali się w puszczę, maszerując w kierunku kraju Noe, gdyż przypuszczali, że tam łatwiej dokonają napadu na nefitów. I nie wiedzieli, że Moroni obwarował wszystkie miasta wzdłuż granicy. Pomaszerowali więc do kraju Noe, zdecydowani tam zaatakować. Ich dowódcy złożyli przysięgę, że zgładzą mieszkańców tego miasta. Jednak ku ich zdumieniu miasto Noe, jak dotąd słabo bronione, obecnie dzięki Moroniemu zostało umocnione i było nawet lepiej obwarowane niż miasto Amonichach. I było to mądrością Moroniego, gdyż przypuszczał, że Lamanici obawiając się zaatakować miasto Amonichach i wiedząc, że miasto Noe było jak dotąd najsłabiej zabezpieczoną pozycją w tej okolicy, pomaszerują, by na nie uderzyć. I uczynili, jak przewidywał. I Moroni wyznaczył Lechiego na naczelnego dowódcę armii tego miasta. I był to ten sam Lechi, który walczył z Lamanitami w dolinie na wschód od rzeki Sidon. I gdy Lamanici dowiedzieli się, że Lechi dowodził obroną miasta, jeszcze bardziej się zawiedli, bo bali się Lechiego ogromnie. Jednak ich dowódcy, ponieważ złożyli przysięgę, że zaatakują miasto, podprowadzili armię pod miasto. I ze względu na wysokość usypanego wokół wału i głębokość wykopanej fosy, lamanici nie mogli przedostać się do twierdzy w żaden inny sposób jak przez bramę. Anefici, rzucając kamieniami i strzelając z łuków, byli przygotowani zniszczyć wszystkich, którzy próbowaliby wedrzeć się do twierdzy, wspinając się po wale i grupa ich najsilniejszych mężczyzn uzbrojonych w mieczy i proce była gotowa powalić wszystkich, którzy spróbowaliby wedrzeć się do twierdzy przez bramy. I tak byli przygotowani do obrony przed Lamanitami. I stało się, że dowódcy Lamanitów podprowadzili swe armie do bramy i zaczęli walczyć z nefitami, aby wedrzeć się do twierdzy, ale raz po raz byli odpierani, ponosząc wielkie straty. I gdy Lamanici przekonali się, że nie mogli pobić nefitów, wdzierając się przez bramę, zaczęli podkopywać brzeg fosy i zasypywać ją, aby w ten sposób dosięgnąć ich wojska i wyrównać szanse w walce Ale próby te zawiodły, gdyż czyniąc to, znaleźli się pod gradem kamieni i strzał i zamiast zasypywania fosy ziemią z wałów, fosa ta wypełniała się ciałami ich poległych i rannych i tak nefici mieli pełną przewagę nad swymi wrogami I lamanici ponawiali swe próby zniszczenia ich Aż wszyscy ich dowódcy polegli I więcej jak tysiąc lamanitów zostało zabitych Podczas gdy po stronie nefitów nie poległ nikt I mieli tylko około pięćdziesięciu rannych Zranionych strzałami lamanitów Gdy bronili przejścia Ale będąc osłonięci tarczami, hełmami i pancerzami Odnieśli rany głównie na nogach jakkolwiek w wielu wypadkach były one ciężkie. I gdy Lamanici zobaczyli, że wszyscy ich dowódcy polegli, uciekli w puszczę, powrócili do kraju Nefi i powiedzieli swemu królowi Amalikiaszowi, który był z urodzenia Nefitą, o swoich wielkich stratach. I stało się, że Amalikiasz rozgniewał się na nich, gdyż nie pokonali Nefitów jak chciał, a Nefici nie dostali się w jego niewolę. I wpadł w taki gniew, że przeklinał Boga, a także Moroniego, przysięgając, że pić będzie jego krew. I czynił to, ponieważ Moroni przestrzegał przykazań Boga i przygotował swój lud do obrony. Ze swej strony Nefici dziękowali Panu, swemu Bogu, że okazał swą niezrównaną moc w oceleniu ich od wrogów. Tak upłynął dziewiętnasty rok panowania sędziów nad ludem Nefiego. I mieli oni pokój, a Kościół rozrastał się ze względu na ich pilność w przestrzeganiu Słowa Bożego, głoszonego im przez Helamana, Siblona, Koriantona, Amona i jego braci, a także przez tych wszystkich, którzy będąc ochrzczeni dla nawrócenia, zostali wyznaczeni według świętego kapłaństwa Boga i posłani, aby głosili Słowo.